Cześć, jestem Bartek Biedrzycki i jestem pisarzem. Zdarza mi się nawet przekornie mówić, że żyję z pisania, chociaż nie jest to do końca prawda, a jednocześnie jest. Mianowicie żyję, ale z pisania nie książek, tylko do dokumentacji do oprogramowania. Ale o tyle fajnie, że oprogramowanie, do którego piszę dokumentację, to edytor tekstu, więc jakby wszystko zostaje w rodzinie. Myślę, że Przynajmniej część z Was może mnie znać z trylogii powieści postapokaliptycznych, które opublikowałem w połowie zeszłej dekady. W zeszłym roku ukazał się drukiem mój zbiór opowiadań o polskich kosmonautach, a jeszcze wcześniej inny zbiór opowiadań łączących Dark Future z cyberpunkiem. <śmiech> Więc tak jakby... Ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego człowiek zajmujący się na co dzień takimi, a nie innymi rzeczami chce mówić o zwierzętach, o narracjach nieludzkich, o narracjach zwierzęcych, o de facto powieściach, których bohaterami nie są ludzie. Są różne przyczyny tego. Po pierwsze dlatego, że bardzo lubię zwierzęta, również w literaturze. Po drugie dlatego, że jako zagorzały mizantrop nie przepadam za ludźmi. A po trzecie mam również pewne nieduże, ale jednak znaczące dla mnie doświadczenie w pisaniu takich powieści. Zacznijmy więc od tego, że <śmiech> mówiąc o zwierzętach, będących bohaterami utworów literackich mam na myśli zwierzęta zwierzęta. Nie mam na myśli e, istot antropomorfizowanych, takich jak na przykład postacie z e, komiksu Blacksad, gdzie de facto tak naprawdę mieliśmy po prostu e, ludzi z, z nasadzonymi głowami zwierząt. Nie cierpię czegoś takiego, a takie zjawisko jak fury, Generalnie rzecz biorąc wywołuje u mnie od razu skojarzenie ze znanym memem Hans Brink ze Wszyscy wiemy o co chodzi. W trakcie tego krótkiego wykładu, tej krótkiej prelekcji postaram się przybliżyć Wam książki, których bohaterami są zwierzęta. Na jej potrzeby przyjąłem też taki umowny podział na dwa główne rodzaje. Taki, gdzie zwierzęta mieszkają w świecie ludzi. Tak jak ma to miejsce w rzeczywistości. Kiedy zwierzęta mieszkają w lasach, kiedy mieszkają na ludzkich polach, kiedy mieszkają w ludzkich miastach. I siłą rzeczy są zwierzętami mieszkającymi w świecie przetworzonym przez człowieka. Drugim rodzajem natomiast są teksty, w których zwierzęta tworzą swoje własne społeczności od ludzi de facto silnie niezależne. Tak naprawdę w niektórych z tekstów kultury, o których będę mówił, ludzie w zasadzie zwierzętom do niczego nie są potrzebni i nawet niespecjalnie się pojawiają, bo też nie ma takiej potrzeby. W tym drugim rodzaju szczególnie zwierzęta przejmują pewne cechy ludzkie. Następuje ta antropomorfizacja, ale taka psychologiczna, społeczna. One tworzą na wzorzec ludzkich właśnie swój świat, a nie są tylko uczestnikiem tego naszego wspólnego. Pierwszą książką, o której chciałbym opowiedzieć, jest y, niewydana w Polsce Beasts of New York. Napisał ją John Evans, ukazała się mniej więcej dekadę temu. Reklamowana była sloganem książka dla dzieci przeznaczona dla dorosłych. I rzeczywiście, Beasts of New York jest w w pewien sposób, taką powieścią rozpiętą między e, baśnią dla dzieci, wspaniałą baśnią, której głównym bohaterem jest wiewiórka. Samczyk wiewiórki imieniem Łata, syn srebrzystej z klanu poszukiwaczy z plemienia drzew. Żyje sobie w Królestwie Centralnym, które jest e, w świecie ludzi znane jako Central Park w Nowym Jorku. Ale... Jego dotąd spokojne życie pośród drzew w tej enklawie e, bardzo się komplikuje. Mianowicie w tajemniczych okolicznościach zaczynają ginąć zapasy zgromadzone na zimę. Wiewiórki zaczynają głodować albo muszą, plemię drzew musi zostać schołdowane, musi złożyć przysięgę plemieniu łąki. Łata, cóż, postanawia dojść do przyczyn takiego stanu. Nie jest zresztą szczególnie chętny, żeby zostać lennikiem łąki, więc opuszcza królestwo. I udaje się pomiędzy betonową, betonowe góry w betonową dżunglę stworzoną przez człowieka rozciągającą się poza granicami królestwa centralnego. <śmiech> Opowieść o Łacie, który mierzyć się musi z wieloma Przygodami i wieloma przeciwniściami losu przypomina jako żywo powieść drogi o młodym bohaterze. Monomid kambelowski jest tutaj jak najbardziej taką, takim punktem odniesienia, który możemy przyjąć za podstawę. Mianowicie, najpierw napotyka na swojej drodze różne przeciwności, jest świadkiem zdrady ze strony szczura imieniem lord Pysk. I generalnie rzecz biorąc, w pewnym momencie łata dostaje się w szpony wojny, która toczy się w sposób, którego nawet by nie podejrzewał tuż obok niego. Wszystko to, w co on, jego plemię, jego klan zostali uwikłani, okazuje się być częścią większej intrygi, częścią większych zdarzeń, które porywają łatę jak huragan. Dość powiedzieć, że w pewnym momencie znajduje się bardzo, bardzo daleko i to nawet nie z punktu widzenia małej wiewiórki, ale w ogóle i fizycznie, i psychologicznie daleko od swojego rodzimego centralnego królestwa. Łacie przyjdzie przebyć niezmierzoną betonową dżunglę Nowego Jorku, aby wrócić do domu i zapobiec nieszczęściu, zapobiec jeszcze gorszym wydarzeniom, które mogłyby się rozegrać, gdyby zawiódł. Co ciekawe... Wszystkie te wydarzenia rozgrywają się w świecie ludzi. Rozgrywają się w świecie przetworzonym, przemienionym przez ludzi na swoje potrzeby. Więc Łata, oprócz tego, że mierzy się właśnie z Lordem Pyskiem i z jego przydupasami, że musi sprzymierzać się z najbardziej zaskakującymi zwierzętami, z którymi wiewiórki zwykle nie mają w zwyczaju się sprzymierzać. Musi też stawić czoło wielu niebezpieczeństwom ze strony Zwierząt i natury, ale musi także mierzyć się z faktem, że jego wędrówka wypada w świecie ludzi. Łata musi przebywać e, zabójczo niebezpieczne ulice, musi pokonać most brukliński i na swojej drodze napotyka wiele zwierząt, które są na co dzień obecne w ludzkim świecie. Zaprzyjaźnia się z ptakami, zaprzyjaźnia się z innymi zwierzętami, napotyka koty, psy. Zdarza mu się też a trafić na człowieka, który potrafi się ze zwierzętami porozumiewać. Nie zapominajmy, że jest to Nowy Jork, a Nowy Jork to miejsce ze wszechmiar niezwykłe i magiczne. Mawiają też, że skoro uda Ci się w Nowym Jorku, to uda Ci się wszędzie. Łata więc dokłada wszelkich starań, aby mu się udało. I tak... W po naprawdę zaskakujących przygodach udaje mu się wrócić do domu. Nie będę zdradzał Wam dlaczego e, i jak, bo być może sięgniecie po tę książkę. Jeszcze jakiś czas temu, nie wiem jak teraz, ale była dostępna online za darmo do przeczytania, można było też nabyć egzemplarz na Amazonie. John Evans bardzo fajnie y, operuje tą dychotomią, tą taką rozdźwiękiem, który budzi obecność w zasadzie dzikiego zwierzęcia, ale w ludzkim środowisku. Bardzo fajnie bawi się też miejskimi legendami. Finał, w którym Łata spotyka zwierzę, którego nikt w Nowym Jorku by się nie spodziewał jest naprawdę bardzo dobry. Jest to zresztą świetna powieść, wyrazem czego była na przykład Nagroda Botia, którą otrzymała w 2011 roku. Ludzie na dobrą sprawę dla łaty tak naprawdę nie są ważni. Ważne jest środowisko, które przetworzyli. Zwierzęta żyją obok nas. Zwierzęta żyją swoim życiem, toczą swoje wojny, przeżywają swoje dramaty, swoje namiętności, swoje uniesienia. Mała wiewiórka z Central Parku jest idealnym przykładem tego, w jaki sposób człowiek przetwarzając środowisko zmusił inne gatunki do przystosowania się do nowych warunków. I tego, jak wspaniale działa przyroda, która potrafi zupełnie wszędzie znaleźć sposób, jak powiedział pewien filmowy naukowiec. Drugą książką, o której chciałbym opowiedzieć, jest Dom obiecany Garego Kilwarfa. Zacznę. Najpierw od tego, że w oryginale nazywał się on Dom Plemion. I był to tytuł dużo lepiej oddający istotę całej powieści. Dom obiecany polskie tłumaczenie odnosi się tylko do jej ostatniej części. Głównym bohaterem jest mysz imieniem Handlarz, która mieszka w żywopłocie. Pewnego razu przychodzą do handlarza duchy przodków i mówią mu, żeby udał się w drogę. Ma odnaleźć mityczną krainę nazywaną Dom, i tam stanie się bohaterem, który poprowadzi wielu. Handlarz więc, kiedy dni robią się długie i ciepłe, wyrusza na wędrówkę. Przebywa żywopłot, przebywa miedzę, przebywa pola i drogi, aż faktycznie natrafia na dom. I mimo, że akcja dzieje się w domu ludzi, to tak naprawdę rozgrywa się w społeczności gryzoni. Dom bowiem zamieszkują plemiona myszy. Różne plemiona. Najdziwniejsze od plemienia które mieszka w piwnicy, składa się z dwóch zapijaczonych myszy, które swój czas dzielą między pijaństwo, kradzież jedzenia, innym plemionom i sen. Poznaje tam też plemię, które mieszka w kuchni. Plemię wojowników noszących jakoś tak znajomo brzmiące nordyckie imiona, które jest silne, odkarmione i najpotężniejsze w całym domu, i toczy wieczne wojny z plemieniem drewutni, czyli z myszami, które pod wodzą syna wodza e, plemienia z kuchni uciekły kiedyś. Toczą walki o jedzenie, ponieważ centralnym punktem domu jest znajdująca się przy kuchni spiżarnia, w której magicznie pojawia się jedzenie dające pożywienie wszystkim myszom. Z kuchni i z oczywiście, bo oprócz tego mieszka tam plemię z biblioteki uważające się za wizjonerów i poetów. E, może dlatego, że e, żywią się głównie książkami i przez większość czasu mają wszyscy halucynacje z niedożywienia. W takim stanie oczywiście wizje poetyckie uniesienia i transcendentalne dostania są plemieniu z biblioteki bardzo bliskie. Jest też plemię ze strychu, które jest plemieniem bardzo twardym. Na co dzień obcuje ze śmiercią, ponieważ na strychu oprócz nich mieszka stary szczur wędrowny imieniem Kelog oraz sowa. Sowa, którą na modłę swojego imienia myszy ochrzciły imieniem Łaskawa. Kiedy Łaskawa pojawia się na strychu, żeby zanocować, to prawie zawsze kończy się to śmiercią kogoś z plemienia. Nie są to oczywiście wszystkie myszy. Jest ich tam więcej. Cała książka Garego Kilwarfa pełna jest bardzo barwnych, bardzo różnorodnych postaci o właściwych sobie charakterach. Handlarz wpada w to kłębowisko wiecznego sporu, walki. W tym domu są jeszcze dwa koty, jest jeszcze stary pies, więc cały czas coś tam się dzieje. I na czym polega cały problem? Kim jest tych wielu, których handlarz ma poprowadzić? Otóż pewnego dnia myszy dochodzą do wniosku, że golce, duże, bełkoczące kupy mięsa, które przetaczają się po domu, tylko im przeszkadzają. Należy ich wygnać, żeby spiżarnia została tylko dla myszy. Bo golce, to trzeba Wam wiedzieć, wyżerają jedzenie ze spiżarni. Także dla myszy jest mniej. Oczywiście wystarcza nadal dla całego plemienia z kuchni i nawet dla plemienia z drewutni, które urządza sobie regularne rajdy, aby kraść jedzenie pod y, progiem starego gorma, przywódcy kuchennych myszy. Myszy więc y, postanawiają wygnać golców. I nagle okazuje się, że wszystko się zmienia. Że świat, który znały plemiona w domu, odchodzi w niepamięć. Że trzeba postępować inaczej. Że kiedy człowiek znika z obrazu, Świata, w którym żyją zwierzęta Tak blisko z nim związane A no nie da się ukryć, że gryzonie takie jak myszy W zasadzie bytują w środowisku stworzonym przez nas To zmienia się wszystko Łukbeg, stara księżycowa mysz Żyjąca w domku na drzewie Tuż poza obrębem domu Radzi wtedy naszemu bohaterowi Co ma zrobić i jakie kroki podjąć Ludzie w domu obiecanym są potraktowani bardziej jak żywioł. Nie są do końca dobrzy ani źli. Z wyjątkiem małego chłopca, który ma dosyć okropny zwyczaj łapać myszy i urządzać im wiwisekcję. Trzyma też w klatce białą myszkę imieniem mały książę, która odchowana na mięsie swoich pobratymców wynaturzyła się. Jest to ciekawa alegoria tego, w jaki sposób człowiek przetwarza e, środowisko, w jaki sposób zmienia to, co go otacza i w jaki sposób też do pewnego stopnia, no nie bójmy się powiedzieć, upadla wszystko, czego się dotknie. Mały Książę ostatecznie okazuje się nie być bohaterem negatywnym. Bardziej do pewnego stopnia antybohaterem. Przechodzi tu metamorfozę, następuje odkupienie. Znowu mamy tutaj odwołanie do mitu bohatera, rodem z prac Campbella. No i oczywiście handlarz, handlarz pchnięty głosami przodków do działania, który musi poprowadzić wielu. Jest to jedna z moich ulubionych powieści w ogóle, nie tylko fantastycznych. Mam zresztą do niej sentyment, ponieważ kupiłem ją bardzo wiele lat temu na taniej książce, kiedy jechałem z wojska na przepustkę. To był dla mnie też trudny czas, bo że mieszkając w koszarach trochę się czułem jak plemię ze strychu na granicy obłędu i śmierci głodowej uwikłane w sytuację, z którą nie do końca może sobie samodzielnie poradzić. Nie końca ma takie warunki. Gdybyście chcieli kupić dom obiecany Garego Kilwarfa, to myślę, że wchodzą w rachubę poszukiwania w antykwariatach. Została wydana dosyć dawno temu, w 1997 roku bodajże. W ogóle sam Killworth wart jest zapoznania się z jego twórczością, chociaż niewiele jego tekstów w Polsce wyszło. Można sięgnąć do starych numerów magazynu Fenix, gdzie ukazał się jego tryptyk, a także bardzo dobre opowiadanie, surfowanie stylem hiszpańskim, które serdecznie polecam. Podobnie jak chłopiec z domu, tak samo źli są ludzie w... Jednej z najbardziej znanych powieści, której bohaterami są zwierzęta, czyli y, wodnikowego wzgórza Richarda Adamsa. Jest to klasyka y, fantastyki, klasyka w ogóle literatury. Często jest porównywana do Narni, Louisa i do utworów Tolkiena. Mm. Mówi się też, że Rowling inspirowała się w dużej mierze. Właśnie e, Wodnikowym Wzgórzem, pisząc cykl o Harrym Potterze. Trudno jest mi powiedzieć, na ile jest to prawda. Ponieważ, cóż, powieść ta jest również oparta na pewnych archetypach. Jej pierwsza część to wędrówka, podróż bohatera. Jej druga część to wojna. Więc rzeczy, które towarzyszą nam od zarania. Jej bohaterami są króliki. Króliki, które muszą umknąć Jeden z nich, wątły mały piątek, pewnego razu ma wizję, wizję straszliwego holokaustu, w której giną wszystkie e, króliki z królikarni, w której mieszka on i jego przyjaciele. Nikt nie chce go słuchać, no bo kto będzie słuchał łamagi frajera, który coś tam bredzi i ma jakieś wizje, w dodatku jest mały, wątły i nie umie walczyć. Ale jego przyjaciele, wśród nich leszczynek, rzutki młody królik, który jest ciekawy świata i potrafi zebrać wokół siebie innych, postanawiają uciec. Postanawiają uciec i mają rację, ponieważ następnego ranka do, na łąkę, gdzie znajduje się ich pierwotna królikarnia, przybywają ludzie i trują wszystkie króliki po to, aby postawić tam osiedle domów. Człowiek więc jest tutaj znowu żywiołem, siłą niszczycielską, która przetwarza na swoją modłę świat i robi to w sposób w ogóle nie biorący pod uwagę tego, że ktoś już tam może mieszkać. Że wjeżdżając buldożerami na łąkę niszczą czyjś dom. Człowiek w takiej roli powraca również. Króliki wędrują w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogłyby się osiedlić. Miejsca, gdzie mogłyby zacząć Wieść nowe życie. Po drodze trafiają do innej królikarni, którą dowodzi pierwiosnek, a w zasadzie nie dowodzi nią. Pierwiosnek jest tam najstarszym mędrcem, największym poetą, najwspanialszym myślicielem, ale nad królikarnią, tak jak nad plemieniem myszy ze strychu, wisi cały czas śmierć. Tym razem nie ze szponów sowy i nie z kłów szczura wędrownego, ale właśnie z ręki człowieka, człowieka, który mieszka tuż obok królikarni. E, ta stała obecność śmierci, to, że króliki nie wiedzą, ile im czasu zostało, sprawia, że żyją z dnia na dzień, oddają się tworzeniu poezji, oddają się tworzeniu sztuki, oddają się w pewien sposób dekadencji. Królikarnia Pierwiostka przypomina trochę Rzym epoki schyłku, gdzie hedonizm zaczynał brać górę nad zdrowym rozsądkiem i mimo, że można byłoby w pewien sposób przeciwdziałać temu, co się dzieje, króliki dowodzone, no w zasadzie prowadzone przez pierwiastka, poddają się biernie losowi. W obliczu siły, którą jest człowiek, niezdolne począć w ogóle myśli, że mogłyby w jakiś sposób zmienić swój los biernie płyną na fali. Króliki Leszczynka nie poddają się temu. Wędrują dalej, i odnajdują wodnikowe wzgórze. Zawierają przyjaźnie, zawierają sojusze. Potem orientują się nagle, że w zasadzie głupio było, że yy, z królikarni uciekło kilkunastu samców, bo <śmiech> słuchajcie, chłopaki przydałyby się jakieś dziewczyny. No i jest jak w wojnie trojańskiej. Okazuje się, że kawałek dalej jest inna królikarnia, w której są dziewczyny, ale dowodzący nią generał Czyściec ma bardzo konkretny e, pogląd na to, czy samiczki z Efrafy powinny bratać się z kimkolwiek innym. Pogląd ten brzmi nie. Generał Czyściec w ogóle jest apoteozą nie. Generał Czyściec jest w pewien sposób alegorią ludzkiego tyrana. To, co dzieje się w Efrafie bardzo często powodowało, że król króliki zwodnikowego Wzgórza uznawane były przez krytyków za obraz totalitaryzmu. Nie oszukujmy się, powstały po II wojnie światowej i bardzo wiele utworów, które powstało w drugiej połowie XX wieku jest odczytywany przez pryzmat totalitaryzmów, które w tamtym czasie mieli ludzie świeżo w pamięci. Mówię tutaj o II wojnie światowej, która była bardzo brutalnym, okrutnym zrywem w dziejach świata, ale także tego, co działo się później, kiedy we wschodnim bloku przez pół wieku e, rządziły totalitaryzmy. Mniejsze, większe, mniej lub bardziej autorytarne, ale nadal jednak demolujące ludziom życie. Króliki Leszczynka postanawiają działać mądrze, ale i tak e, na końcu jest zawsze wojna. Króliki tak jak my, ich społeczności, ich królikarnie, tak jak ludzkie narody, tak naprawdę, kiedy dochodzi do konfliktu interesów, potrafią zrobić jedno. Potrafią poświęcić całą swoją inteligencję i całe swoje zasoby, aby stanąć do wyniszczającej walki. Kiedy trzeba uciekać, żeby przeżyć. Kiedy trzeba gryźć, kopać i drapać. I walczyć na śmierć i życie o to, w co wierzą. Króliki z Wodnikowego Wzgórza są e, inne niż zwierzęta z Beast of New York. W Beast of New York mieliśmy do czynienia po prostu ze zwierzętami mieszkającymi w lesie. W mieście, przepraszam. W domu obiecanym mieliśmy plemiona, ale był to nawet taki powiedzmy neolityczny porządek rzeczy. Wodnikowe Wzgórze to jest już prawdziwy ośrodek społeczny, mieszkają tam e, starsi i młodsi, samiczki i samczyki, tworzą się w pary, żyją, odchowują młode, mają swój język i mają swoje legendy, w których niepośrednią rolę gra El Ahrera, książę o tysiącu wrogów. Najstarszy królik, któremu Bóg Słońce dał tysiąc wrogów, dał mu długie uszy, aby słyszał zbliżających się wrogów i dał mu długie tylne łapy, aby szybko przed tymi wrogami uciekał i aby mógł kopać, drapać i atakować. El Ahrera jest typowym tricksterem, nawiązującym do ludzkich legend. Jest szelmą, szaławiłą, który z każdej opresji potrafi się wyługać, każdego potrafi oszwabić. I każdemu jest w stanie rzucić wyzwanie, stanąć w nim szranki, a potem jakimś podstępem ocalić swoją skórę. El Ahrera jest Lokim, jest szakalem z indiańskich legend, jest małym z oceanii, który potrafi każdego przewalić tak, żeby tamten mu jeszcze podziękował, zanim zorientuje się, że coś poszło nie tak. Są więc króliki u Adamsa, odbiciem ludzkich społeczności takich, jakie je znamy. Dzielą z nami swoje namiętności, dzielą z nami swoje strachy, swoje pożądanie, swoje potrzeby. Jest to książka o tyle ciekawa, że mimo, że jest momentami bardzo naturalistyczna, że chwilami brutalna, że chwilami biologia królików w najzwyczajniej świecie wchodzi na wierzch, Adams napisał ją dla swoich córek i z własnej praktyki muszę powiedzieć, że Dzieci bardzo lubią i bardzo cenią przygody królików. Moje miały po kilka lat, kiedy czytaliśmy wieczorami tę powieść. Trwało to długo, bo jest to ogromna cegła, potężna historia obliczona na no praktycznie jak saga opowiadająca trzy różne wielkie przygody, które przytrafiły się królikom. Nie bez powodu uznawana jest za klasykę gatunku i bardzo wysoko ceniona. Jeżeli będziecie mieli ochotę sięgnąć po nią, to była kilkukrotnie wznawiana w Polsce. Na jej podstawie powstały także seriale animowany i renderowany, których warto spróbować. Są bardzo od siebie różne, ale myślę, że sięgnięcie po e, wszystkie wersje byłoby ciekawym doświadczeniem. Kolejną książką, którą chciałbym przybliżyć jest Pieśni łowcy Tada Williamsa i był to jego debiut powieściowy. Muszę przyznać, że e, jeśli chodzi o Tada Williamsa, to słabo znam jego literaturę. Odbiłem się kiedyś od trylogii Pamięć, Smutek i Cierń, którą czytało mi się niezwykle trudno, więc e, kiedy kilka lat temu sięgnąłem po Pieśniu łowcy na fali właśnie hype'u czytania książek o zwierzętach, e, to podchodziłem z pewnym takim... <śmiech> z pewną rezerwą. Tymczasem Pieśni Łowcy to jest znowu powieść drogi. To znowu jest podróż bohatera. To jest przemiana młodego kota żyjącego w dziczy imieniem łowca. W oryginale Tail Chaser. Ponieważ lubił gonić za własnym ogonem. To jest właśnie taka postać. Eee, chłopak. Młody, wchodzący dopiero w wiek dorosły, który lubi gonić za własnym ogonem. No i pewnego razu postanawia udać się na poszukiwania zaginionej przyjaciółki, na ratunek. Coś gna go ku przygodzie, coś mówi mu, że trzeba ją ratować, że ona go potrzebuje. Wyrusza w świat, tam poznaje po drodze różne zwierzęta, poznaje inne koty. Mimowolnie staje się idolem dla niewiele młodszego od siebie kociaka, który przyłącza się. Do niego spotyka też kociego starca, który... Okazuje się być mądrym mądrością wykraczającą poza długość przeciętnego kociego życia i poza zdolność pojęcia przeciętnego kota. I razem natrafiają na intrygę przekraczającą nie tylko granice świata zwierząt, ale także granice ludzi. Natrafiają na obrzydliwość zrodzoną ze zła, z czarnej magii, z okrucieństwa. I ponownie, no właśnie, z systemu totalitarnego jest coś takiego w powieściach o zwierzętach, że odwołują się wydawałoby się często do tego motywu, ale tak naprawdę powieści o zwierzętach są po prostu lustrem, w którym przeglądają się ludzie. Ich autorzy są przecież ludźmi i ubierając swoich bohaterów w skóry, a jednocześnie nadając im rys psychiczny właściwy swoim pobratymcom i członkom swojego gatunku, nie są w stanie uciec przed pewnymi projekcjami, które e, w ich powieściach są dla czytelnika dosyć czytelne. Łowca, no cóż, no jak w monomicie Campbella, przechodzi próby, ginie i odradza się w sposób metaforyczny, aby z bycia płochym, <grym> niezbyt mądrym kociakiem, który lubi ganiać własny ogon, stać się kocim bohaterem, prawdziwym łowcą, który jest w stanie stanąć naprzeciw przygody, podnieść rudą kitę wysoko, zadrzeć ją pod konary drzew i ruszyć w świat, rzucając mu wyzwanie. To jest świat bez ludzi. Świat, który ludzi nie potrzebuje. Świat, w którym dla ludzi nie ma miejsca. Bo koty, wysoce zorganizowane, uspołecznione, mające własne ścieżki, swoje drogi, płoty, one nas nie potrzebują. One żyją bez nas. Jeszcze dalej... Idzie w takim przedstawieniu zwierząt William Horwood, autor drugiej chyba najsłynniejszej powieści o zwierzętach powodnikowym z Wzgórzu, a w świecie fantastycznym być może znanej nawet bardziej, zatytułowanej Las Dankton. Jest to powieść o kretach. Jest to powieść o brakenie, młodym krecie i o rebece. O brakenie, który wyrusza w świat porzucając swoją społeczność i swój system korytarzy, aby znowu stać się bohaterem, aby rzucić wyzwanie tyranowi Mandrekowi, aby uczyć się u skrybów, aby poznawać tajemnice. Krety mają tam własny świat. Krety mają tam własne miasta, systemy. Krety mają swoją religię, modląc się do kamienia. Krety mają swój porządek społeczny. Mają swoją archeologię, swoje miejsca, Dawnej pamięci swoje miejsca kultu. Las Dankton jest mikrokosmosem, do którego ludzie nie mają wstępu. Nie zaglądają do krecich korytarzy i nie są tam im potrzebni. Krety żyją obok siebie, krety żyją w harmonii z resztą przyrody. Krety przyjaźnią się wtedy, kiedy zmusi do tego sytuacja z innymi gatunkami. Krety kochają, krety nienawidzą, krety. Uczą się, krety pamiętają. <śmiech> Boswell, stary skryba, gromadzi wiedzę swojego gatunku. Krety mają zresztą nawet ośrodek, gdzie mieszkają skrybowie, zapisujący wszystko, co się wydarzyło. Sama zresztą powieść Las Dankton jest w zasadzie czymś w rodzaju opowieści. Tak jak Hobbit i historia wojny o pierścień Tolkiena były zapisanymi z dawna... <śmiech> W wielkiej Księdze Czerwonej Marchi. E, opowieściami o Trzeciej Jerze, tak samo przygody Brakena, Rebeki, Los Mandraka, Boswella, Halvera i Comfreya, a także innych kretów z Dankton, są opowieściami z dawnych dni. Są mądrością, która przekazana została kolejnym pokoleniom. Las Dankton dla ludzi czytających fantastykę w zasadzie można byłoby określić mianem kanonu. Jest to jedna z tych rzeczy, które warto znać, które trzeba znać, ponieważ jest to ponownie bardzo e, gruba książka, objętościowo bardzo rozbudowana, z mnogością wątków, z mnogością historii, wydarzeń i opisująca dosyć długi okres czasu. Jest to przede wszystkim jednak świetnie napisana powieść. Horwood skonstruował opowieść ponadczasową, skonstruował opowieść na miarę właśnie Louisa i jego współczesnych. Trochę nawet przypomina mi to e, przygody Geda Krogulca, który parając się magią, zmuszony jest wyruszyć w świat, porzucić to, w co wierzył, to co było mu bliskie, aby walczyć o prawdę i o to, w co wierzy. To jest pięć powieści, które jestem z ręką na sercu gotów polecić każdemu, uważając, że są doskonałe. Są to rzeczy nowsze, takie jak przygody Łaty <śmiech> w Beast of New York albo starsze, takie jak Wodnikowe Wzgórze czy Las Dunkton, bo powstały już jakiś czas temu. W Polsce część z nich nie była wznawiana, ale są nadal do dostania w antykwariatach albo w internecie. <śmiech> Dlatego warto po nie sięgnąć przeczytałem je wszystkie po raz pierwszy wiele lat temu i z przyjemnością do nich wracam. I jest jeszcze jedna powieść, która jest hołdem dla tej Wielkiej Piątki. I jest to powieść bracia Sungary, którą w 2020 roku w szczycie pandemii Ala, moja żona i ja napisaliśmy, aby mogła ją czytać przez internet swoim dzieciom, ponieważ Ala jest nauczycielką i uczyła wtedy drugoklasistów, aby mogła przeczytać im coś, piękną baśń o małym bohaterze, który rzuca wyzwanie światu, trudnemu światu, światu, którego nie rozumie. Ponieważ bohaterem braci Sungari jest chomik dżungarski, który opuszcza ludzki dom, w którym do tej pory mieszkał i wędruje przez miasto, przez łąki, aż nad rzekę, gdzie... Musi odnaleźć brata. Musi ruszyć mu na ratunek. Nie rozumie tego świata. Na szczęście spotyka starego jeża, mistrza chodzącego po ziemi, który go poprowadzi. Tak jak u Campbella, niechętny bohater, pod nadzorem starego mędrca przechodzi szereg prób, aby umrzeć, zostawić za sobą dawny świat i odrodzić się, by stawić czoło temu wszystkiemu, czego nie rozumie zrozumieć to i opanować chaos, który go otacza. W Braciach Sungary zwierzęta, tak jak w Beast New York, żyją u boku człowieka. Natykają się na każdym kroku, na jego bytność, chociaż sami ludzie tak naprawdę nie są ważni. To jest historia o zwierzętach, które żyją ubok nas, o zwierzętach, które mieszkają na naszych ogrodach, w naszych w piwnicach, przebiegają nasze ulice i chowają się w naszych rowach melioracyjnych, o zwierzętach, na które myślę, że powinniśmy częściej zwracać uwagę. Może niekoniecznie da się spotkać dzikiego chomika dżungarskiego w polskich warunkach, ale są chomiki europejskie. Jest wielka enklawa chomików europejskich właśnie w Polsce. Największa w Europie. Można spotkać u nas jeża, można spotkać u nas rybitwy oraz pszczoły i wiele innych istot. Pozwoliłem sobie też wykorzystać dwie postacie, które jeżeli przeczytacie Beasts of New York i Dom Obiecany, to z pewnością rozpoznacie. A więc chciałbym polecić wszystkie te powieści Beasts of New York, Dom Obiecany, Wodnikowe Wzgórze, Pieśniłowcy, Las Dancton i na koniec Braci Sungari. Braci Sungari możecie czytać młodszym urodzeństwu albo dzieciom, jeżeli takie macie, ponieważ została ona napisana z myślą o czytelniku najmłodszym. Z myślą o czytelniku takim, który być może dopiero sam uczy się czytać i z przyjemnością sięgnie po tą, żeby potem sięgnąć po tamte, trochę bardziej dorosłe. A ja cóż mogę powiedzieć? Zwierzęta, <śmiech> zwierzęta są pełnoprawnymi bohaterami. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak role się odwracają i to człowiek musi nagle umykać przed zwierzętami, które potrafią wstrząsnąć posadami jego bezpiecznego, cywilizowanego świata, to polecam Wam dla odmiany powieść po sezonie, która ukaże się teraz jesienią również mojego autorstwa. Jest to fantastyczny krymilał, a jedną z ważniejszych postaci, która się w nim pojawia, jest... Potężny niedźwiedź. Największy, jakiego ludzie kiedykolwiek widzieli na oczy imieniem kosołapy staruch. Gdybyście się zastanawiali, skąd to imię się wzięło, to pochodzi ono z innej powieści o Jelonku pod tytułem Roczniak. Jakby nie patrzeć, zwierzęta są wszędzie. Polecam rozejrzeć się, albo jeżeli nie musicie się rozglądać, to pogłaskać, co tam akurat macie pod ręką. Ja Pójdę chyba teraz nakarmić naszego chomika dżungarskiego. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i życzę przyjemnej lektury.